krzywe spojrzenie, werbalne nieporozumienie, chwilowe czasu zawieszenie. Jeden przypadkowy gest, poprzedzający dumy test. Poziom adrenaliny osiąga swój kres, To dalej sam wiesz. Las pięści, hemoglobiny, deszcz, twarz w pieści. W okolicy nerek boleści, wyjścia sytuacji umysł Nie było i nie będzie, bo sztuka spoku kubka. Wyraźnie mówił, aby sobie odpuścił, lecz ono z ustnych do mózgu nie dopuścił. Stafowy błąd, nagle nie stopni z ową Lokalizujesz linnostal podróżującą w Sferę czwartego i piątego W górę idzie krzywa, ty razem z nią Dusza, Rusza. ciała się odrywa, za nas ruszyć pięściami Można by było ruszyć głową, nie ma sytuacji bez wyjścia Wystarczy, jedno magiczne słowo Od dziecka. Częścią sąsiedztwa, gdzie mieszkam. osiedle w południe od 20 lat zawieszka. Teraz już wiem, wybadałem to jak detektyw. Na moim osiedlu nie ma dla mnie perspektyw. Czarą blokowisko i to wszystko. Mogę majaczyć jak OMP o wilanowie, ale ja żyję w krzanowie z nogami przy gruncie, a głowowie w chmurach. Nie myślę o bzdurach, a pisząc myślę. Jestem obserwatorem, stojącym w badnie po kolana Nie patrzę na to z dalej, co piszę to fakt, prawda? Nie musiałeś pociąć u gardła? Nie musiałeś. Mogłeś ten szybę rozbić i wziąć gumę. Nie widziałeś, nie musiałeś stać się tym śmierć. Miecie. Ale się stałeś, mogłeś frajera zreksywować. Wjebałeś, mogłeś powiedzieć nie, a tak powiedziałeś. I mogłeś wszystko naprawić, a uciekać wolałeś. Wiesz, co jest grane? Problemy nie odejdą same, muszą być rozwiązane. Wiesz, co jest grane? Problemy nie odejdą same, muszą być rozwiązane. Dobrze wiesz, co jest grane jest gran żeblemy nie odbie sam muszą być rozwiąz pierce jest grany Że nigdy nie odej sam muszą być rozwiązany Picy jest gran tak nie od sam muszą tak być rozwiąz pier jest gran nie, nie, tak tak nie muszę niczego wymyślać mogę opisywać fakty a bloda je tak te ja oblekam słowa treść Moje przekonanie i przeżycia I nie czekam na śmierć kumpla, by na serce Czasami warto ponieżyć, dać się Drugiej stronie przyznać rację Wtedy spoko na relaksie wyluzować sytuację Lecz nie zapomnieć, a o właściwym czasie O szacunek się upomnieć Zaufaj, bo się, były różne sytuacje Akcje z góry przesądzone, na korzyść przeciwnika Wszelkie chwyty dozwolone Języka akrobatyka odgrywała główną rolę Pięści w kieszeni, jak koleś językiem wolnym Jak tylko mogę, jak ktoś podkłada mi nogę Rzuca belki na drogę, a ja walczę Życie to walka, nie kryje Blobusz, tylko silny przeżyje Trzeba walczyć o swoje i swojego się domagać W słusznej sprawie, jako pierwszy w szereg stawać. stawać Problemy rozwiązywać, choćby nie wiem jak zasupłane I nigdy nie mów mi, że śmierć z rozwiązaniem Wiercę Sami, muszą być rozwiązane, wiesz co jest grany Problemy nie odejdą same, muszą być rozwiązane, wiesz co jest